Pszenica Belissa to odmiana, którą co chwilę widzę, jeszcze nie na polach, bo to dosyć nowa odmiana, ale co chwilę coś o niej słychać i ludzie mówią dobre rzeczy. To jest nowa odmiana, zarejestrowana w 2014 roku, ale już dostępna w szerokiej ofercie firm nasiennych. Jest dostępna praktycznie już na terenie całego kraju. Z kolei jeśli chodzi o cele hodowlane, można powiedzieć, że zostały osiągnięte. Przede wszystkim dlatego, że spełnia kryteria wyboru rolników co do odmiany. Wiadomo, kierują się przede wszystkim w przypadku zbóż ozimych plonowaniem oraz zimotrwałością. Ostatnie doświadczenia z wymarzaniem pszenic pokazały, że parametr zimotrwałości zyskuje na ważności. Kiedyś rolnicy kierowali się przede wszystkim planowaniem, potem zimotwałością. Teraz, sparzeni wymarznięciami, szczególnie w ostatnich latach, mam na myśli tutaj 2016 rok, w którym na dużej części kraju mieliśmy do czynienia z wymarzaniem. Zamiast w pierwszej kolejności sugerować się przy wyborze odmiany planowaniem, najpierw patrzą rolnicy na zimotwałość odmiany. Jeśli chodzi o belisce, Coboru podniosło tej odmianie parametr z 4,5 na 5 właśnie po serii wymarznić w 2016 roku. Kiedy inne odmiany wymarzały, Belizna na tyle dobrze przezimowała ten 2016 rok, że Coboru podniosło jej zimotwałość do parametru 5 w skali 9. No drugie najważniejsze kryterium to jest oczywiście planowanie odmiany. Począwszy od doświadczeń rejestrowych. Kiedy był to rok 2012 i 2013, odmiana zaplanowała w doświadczeniach rejestrowych w A1 104% wzorca, w A2 109% wzorca. Mam tutaj na myśli średnią za 2012 i 2013 rok, z tym, że należy dodać że 2012 rok był rokiem, w którym mieliśmy do czynienia z tą dewastującą zimą i wiele wymarznięć mieliśmy również na, na terenie całego kraju, co poświadczy, że odmianę charakteryzuje wysoka odporność na niskie temperatury. Dzięki temu odmiana przeszła na drugi rok badań to i trafiła do rejestru. Hasłem, które nie powinno zwalniać nas od odpowiedzialności, ale jest takim zaworem bezpieczeństwa troszeczkę, jest tolerancja odmiany na niedobre pH, na zakwaszenie gleby. Wiem, że lissa no jest tolerancyjna, ale powiedzmy sobie prosto z mostu. Do jakich granic? No bo przecież nie będziemy siali pszenicy na glebie o nieuregulowanym pH. Na ile to można sobie tutaj pozwolić na pewien luz w tym temacie, a na ile nie wolno? Odmiana ma dobrą tolerancję na zakwaszenie gleby, aczkolwiek zaleca się, żeby to pH było uregulowane i takie optymalne dla uprawy pszenicy. Czyli to jednak ta tolerancja na zakwaszenie to, to tak nie do końca? Można powiedzieć, że do końca zostało to sprawdzone przez Soboru, w takich warunkach odmiana dobrze zaplanowała, no i dzięki temu też trafiła do, do rejestru.